To ja, ty to ty, ty to ty. To jest głupi. Kto ja, czy ty, czy ty? Chciałbym być lepszy niż jestem, a ktoś chciałby być taki jak ja. Co nie znaczy, że jest gorszy, bo wierzę, że ma w sobie coś, czego mi brak. Skoro ktoś inny widzi wzór we mnie, jego kamień trzeba doszlifować. Więc nie idź czasem nadarewnie By później zrezygnować I bez krzty sensu stać pośród tłumu Który błądzi jak sądzę. W braku pewności siebie prowadzili siebie na manowce by dzień w dzień, nocą zresztą też Życie tnące prowadzili, a rozlanych na tak tyle co mleka Głodne koty zmarźnięte Każde z nich czeka, by na boi się Wprawdzie przeżyć Ile takich jest obok ciebie i słyszysz głos oziębły Z daleka To kobieta że została napadnięta. Pomożesz, czy stwierdzisz, żeby nie iść do niej? Niech to, co mnie wygodne, nie odtrąca. Oto wnoszę i to! Pomogłeś, czy odszedłeś obojętnie? Co potem? Czy serce ci nie mięknie? Ty człowiek cierpi! Wiesz, to nie jest tylko jego cierpienie. Jest również twym. Bywa, że źle jest. Lecz nie wiesz, skąd nadchodzą złe myśli. uściśli to No dobrze, chodzi o to, że każdy z nas jest połączony. Siecią energetyczną, stąd zmysły i umysł, który tworzy trójwymiar. Ile jest czegoś, czego nie dostrzegasz poprzez niemoc? Kupował ktoś tak jak chciałbyś, okno miał zamknięte na wszechświat pronocną. Nie dostrzegał go, by niewidoczną był strukturą. By samorozwój był obcy istotą kurą. Łatwo mieć na myszy, a dotyczy tego smak ponurej goryczy Poglądu na świat, a ma wpływ na niego System niewolniczy, a nikt tego nie widzi Brak świadomości, to brak własnego zdania Brak wiedzy, umysł ludzki przesłania Pomyśl, jakby wyglądał świat, gdyby Nie był kreowany, nie zamknięto by go w dyby Chcesz rad? Nie oczekuj, nie będziesz negatywnie zaskoczony Wręcz do szczegół, a jak ważny i jakobyś nie patrzył to z wierzchu. Nie zawsze jest czysto, nie znaczy, że wewnątrz jest brzydko Nie oceniaj, bądź świadomy, postaraj się nie kierować podziałami jak gdy zdołasz się przeskoczyć, to masz cały świat u stóp nie jest mały, jest nieograniczony, aby dotrzeć do bramy Wspaniałości w istocie i w duchowości Coś mi podpowiada, że trzeba uruchomić szyszynkę Możesz to zrobić naturalnie lub przez dotyk mistycznego Bogu, a ja łaski i ceremonie przejścia Będzie to dowód, czym są wymiarowości Bo na ogół dość ty Widzisz świat tylko wzrokiem, nie trzecim okiem Obierasz drogę według własnych potrzeb Dobrze, więc żyj tylko ciałem Zdra i się, by dotrzeć z powrotem Ech? Na ziemię a przejść chciałem W hiperprzestrzeń kosmosu A w snach ją odczuwałem Poprzez DMT w twej szynce. Więc widzisz Jak ja widzę tę prostą zależność atakują okora A przez atak tę niemoc odczuwasz To ją atakuje, w jakim celu? Illuminati, tak się zwał przyjacielu Lecz o tym później będę mówił, stojąc w cieniu Bym miał możliwość uciec w okamdnieniu Prawdą jest, że ich mocodawcą jest niewielu Przedstawicieli, razy gadzie, rzadziej ludzkich genów Zacznij się nad tym zastanawiać, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu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 Kto jest głupi, ja czy ty? Mi się wydaje, że my